Tylko tych co na to zasłużyli Jeszcze, nie szczelczę kasą tak jak prasą zginęli, więc nie przepuszczę żadnej chwili, gdyż żyję na kreskę W każdą chwilkę pijam szpilkę jak pineskę w deskę Życie ja chwilkę, bo wiem wiem, że jestem lśnieniem wiem, i okawnieniem z wspomnieniem, za pozwoleniem sprawdź to zanim schowasz dzień pod powiekami powiedz co z twoimi załatwianymi sprawami, czasami wręcz zasysam otoczenie moimi receptorami Zachwycam się chwilami jak dobrymi produkcjami, film na siatkówce zdobywa nagrody grami, zabrak porównania z celuloidami, momentami pomiędzy oddechami, życie i tsunami, zalewa doznaniami i bodźcami, razem z chłopakami chodzimy po mieście kilkanaście centymetrów ponad chodnikami, traktowani przez 2200 tysiąc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 Jedną różnicą nie krążę po obitach Lecz stąpam po Chcę żyć aktywnie nim wyciągnę kopyta A. Jest pewna za którą znam dzień Uznają mnie ludzie, z którymi gram O tym nie. wiem, z ty wiem, łapię chwile Ulotne jak motyle na całe Koduję we fragmentach, ten całe Zapamiętałem już i bez Wszystkie mam w sobie, w żadnej pamiętniku Zacznij w notatniku Bądź kalendarzyku Lotuję zadania i termin wykonany za. Stawia ślady jak same Ma pamięć zawodna jak prognoza do skleroza, bo tym istnieje prawny komórek doza Ile przychodzą tam jak koza, do woza Raz łapię chwile te złodziutkie Choć krótkie, innym razem te Bezpowrotne i ulotne Tak, tak, tak Bezpowrotne i ulotne Łapię chwile Ulotne jak kotka. Czy przykrych incydentów, niczego nie przegapię Wszystkie łapie, korzystam z talentu Przelewam go na papier yes. Więc łapie chwile ulotne jak ulotka Ulotne chwile łapię jak Wam wy chwile ulotne jak notka Nie uleciały jak ulotna flotka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 tak jak wspomnienie po pierwszej dziewczynie Jak czasy podstawówki Zbite butelki Ubite lufki Start zelówki w podróży Polowanie na ileś Kulotka, kulotka, kulotka Łapię chwilę ulotkę jak fotka Łapię chwilę jak kulotka